Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Przed mikrofonem Borys Kruzielski, witam serdecznie. No nie tylko, bo również o medycynie będziemy mówić. Dzisiaj naszym gościem w studiu jest pani doktor Natalia Suszczewicz. Witam serdecznie. I jest ze mną również Dorota Szymkiewicz. Dzień dobry. Będziemy mówić o temacie medycznym bo właśnie w nauce XXI wieku w tym roku postanowiliśmy się skupić nad tematami medycznymi. Pierwszym takim tematem, który poruszymy, jest naprotechnologia. To proszę nam powiedzieć, bo ja mam tylko formułkę z Wikipedii, która niekoniecznie musi być ścisła. Może ja ją przeczytam i pani proszę skoryguje. Proszę. Dobrze? Bo proszę, Właśnie proszę. też przy okazji sprawdzamy, na ile Wikipedia jest wiarygodnym źródłem informacji. Naprotechnologia. Metoda obejmująca zbiór technik obserwacyjnych i wykorzystująca procedury medyczne, mająca pomóc rozpoznać moment korzystny do zapłudnienia Oparta jest wyłącznie na naturalnych metodach planowania rodziny, aprobowanych przez Kościół katolicki. Metoda stawia nacisk na naukę umiejętności rozpoznawania własnej płodności przez małżonków starających się o potomstwo. Czy wszystko ok jest? Znaczy, częściowo można powiedzieć, że y, mieści się to w zakresie na technologii, ale można byłoby coś doprecyzować. Y, czy mogłabym, y, mm -hmm. y, to powiem, które fragmenty według Wikipedii. Jeżeli chodzi o to, że jest to metoda, która ma pomóc rozpoznać moment korzystny do zapłodnienia, to i owszem to się mieści, ale powiedziałabym, że nie tylko. Przede wszystkim jest to sposób monitorowania zdrowia, zdrowia prokreacyjnego, zdrowia ginekologicznego kobiety, która zarówno może być małżonką i wtedy starać się o poczęcie, ale też wśród naszych pacjentek, wśród osób, które się obserwują. Są kobiety, które są kobietami na przykład samotnymi, które monitorują zdrowie z powodów ginekologicznych, z powodów różnych zaburzeń albo dla monitorowania własnej kobiecości, sprawdzenia czy wszystko jest w porządku. I tu jest napisane, że oparta jest wyłącznie na naturalnych metodach planowania rodziny. Światowa Organizacja Zdrowia określa to raczej jako metody rozpoznawania płodności, gdyż tak jak już wcześniej wspomniałam, nie dotyczy to tylko i wyłącznie osób, które planują rodzinę. Czy aprobowanych przez Kościół katolicki, powiedziałabym, że jest on zgodny z prawem naturalnym, czyli zgodny jest jednak nie tylko z kościołem katolickim, ale na przykład ja kończyłam kurs w Stanach Zjednoczonych razem z osobami, które były przeróżnych wyznań i jednak każda z nich podpisała taki kodeks etyczny, który faktycznie jest też zgodny akurat z, z ideologią chrześcijańską, można powiedzieć, ale ja się też tej metody uczyłam od buddystki, więc nie jest to koniecznie związane z, z religią, natomiast z pewnymi wartościami również. No, ale to jest prawda, tak, tak że Kościół katolicki akceptuje tę tak, metodę. Tak, tak, hmm. oczywiście, ale nie tylko Kościół katolicki, o tak bardziej... No, u nas 90% ten. społeczeństwa to katolicy Dokładnie, się, no to prawda. nas to też dotyczy jako Polski. Tak, faktycznie metoda stawia nacisk na naukę umiejętności rozpoznawania własnej płodności, ale właśnie nie tylko przez małżonków, tak jak wspomniałam, i właśnie rozpoznawania też po prostu zdrowia. A już powiedziałabym, że to jest to, co tutaj jest w głównej mierze zawarte, to są same obserwacje z, tego, z tej definicji wynika. Obserwacje to jedna sprawa, a naprotechnologia już sama w sobie jest też takim działem medycznym, który zajmuje się diagnostyką, a przede wszystkim leczeniem zaburzeń, zaburzeń to nawet chirurgicznym i zdrowia. leczeniem. Tak, prawda? leczeniem mhm. dokładnie tak, jak pan mówi. Między innymi leczeniem chirurgicznym, leczeniem farmakologicznym, czyli z wykorzystaniem leku oraz też zajmuje się okresem od początku ciąży aż do momentu porody, czyli ta, porodu, czyli taką nawet medycyną perinatalną. Mhm. Jest Pani również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Dokładnie. Czy to zainteresowanie wiąże się jakoś właśnie z Pani pracą w tym stowarzyszeniu, czy to odwrotnie? Y y y tak, dokładnie. To było tak, że zainteresowałam się tym, będąc właśnie w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, gdzie prezes naszego stowarzyszenia, dr Ślizień-Kuczapska, ginekolog, położnik, często mówiła na ten temat. Jest to, można powiedzieć, właśnie naprotechnologia, można powiedzieć, że bardzo rozwinęła metody rozpoznawania płodności w kierunku dopasowania ich, odnalezienia w tych metodach rzeczy, które są zaburzone w cyklu, które mogą świadczyć o różnych patologiach, które mogą naprowadzić, pomóc lekarzowi w diagnostyce, w monitorowaniu w leczeniu, jeżeli jest taka potrzeba, ale też uczę y, metod rozpoznawania płodności na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, y, studentów medycyny i studentów położnictwa. Mhm. A tu proszę nam przybliżyć w takim razie, co oznacza sam termin na pro-technology. Tak, wywodzi się to od angielskiego sformułowania natural procreative technology. W sumie nie można tego przetłumaczyć, bo takie dosłowne tłumaczenie brzmiałoby, że jest to technologia naturalnej prokreacji, co brzmi trochę tak wręcz inżynieryjnie, a, a to tak nie jest, natomiast jest to po prostu, można powiedzieć, że właśnie system medyczny, czy też zabiegi medyczne, które mają na celu utrzymanie zdrowia prokreacyjnego, zdrowia ginekologicznego. I to nie jest tylko właśnie y, obserwacja, ale też właśnie leczenie i tutaj tak jak mówił wcześniej Borys, że też y, nawet chirurgiczne, tak? tak? Czyli branie też leków, nie wiem, hormonów. Tak. Tak, dokładnie. Hormonów głównie staramy się jednak, żeby były to naturalnego pochodzenia hormony. Nie wszystkie są dostępne w Polsce, ale nie tylko. Hormonów przeróżnych, przeróżnych farmakoterapeutyków, które są normalnie dostępne na rynku, tylko że ich celowe branie, to znaczy branie w trochę inny sposób niż w klasycznej, można powiedzieć, ginekologii, bo jest to branie tych leków i też diagnozowanie cyklu bardzo dopasowane do cyklu i do tego, co ten cykl nam mówi, o czym alarmuje. Obserwuje się różne parametry, które tak naprawdę w klasycznej ginekologii często są pomijane. Jest to bardzo duża liczba biowskaźników, czyli wskaźników obserwacji cyklu. Rodzaje krwawień, rodzaje obserwowanych wydzielin podczas całego cyklu miesięcznego, długość poszczególnych faz cyklu, poziom hormonów w cyklu i tym podobne ale też spojrzenie holistyczne na pacjenta, łącznie z tym, jaki wpływ na cykl ma dieta, ma styl życia i inne parametry. jak się obserwuje? No właśnie jeszcze ja zauważyłem, że w tym naszym XXI wieku zaczynamy się skupiać właśnie tak bardziej całościowo patrzeć na różne zagadnienia naukowe, a również medycyna, widzę, też stara się no, biologia wykracza poza biologię, fizyka wykracza poza fizykę. E, zahaczają te dziedziny o, o siebie. Medycyna też zaczyna wychodzić z tych klasycznych metod y, diagnozowania, i stara się właśnie bardzo indywidualnie teraz podchodzić do pacjentów, prawda? Tak, dokładnie. Jest to ogromne zazębienie, bo tak naprawdę układ, to, że jest macica, jajniki, na przykład u kobiety macica właśnie jajniki, jajowody, hormony, nie ma wpływ tylko na, na taką wyodrębnioną, można powiedzieć, puszkę, miednicę mniejszą. Nie, wręcz przeciwnie. To, jak funkcjonuje nasz układ rozrodczy, kobiecy układ rozrodczy ma wpływ zarówno na samopoczucie, zarówno na stan ogólny pacjentki, ale także na, na przykład na poziom hormonów szczęścia, na poziom uwapnienia kości, na funkcjonowanie przeróżnych innych układów, gdyż jest to cały układ hormonalny, który wpływa nawet na funkcjonowanie wątroby i innych narządów, mózgu. No właśnie, ale to proszę nam powiedzieć w takim razie, jakie są sukcesy tej metody. Co ona, jakie ma osiągnięcia? Mm. Jest to ogromne, można powiedzieć, po pierwsze osiągnięcie na polu diagnostyki. Na polu diagnostyki właśnie tej takiej bardzo dokładnej diagnostyki zaburzeń cyklu. Proszę zauważyć, że w latach 70., kiedy oczy świata zwróciły się ku in vitro w 1978 roku, doszło do, można powiedzieć, wytworzenia pierwszego e, dziecka e, z tej procedury, z, pro, z procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Czyli z próbówki, tak? E, tak, tak. Medycyna zaczęła e, dokładnie na szkle in vitro w tłumaczeniu. Medycyna zaczęła się zwracać ku inżynierii, e, czyli można powiedzieć ku ominięciu problemu. E, to znaczy nie ku dokładnej diagnostyki, co jest przyczyną niepłodności, bo niepłodność nie jest e, chorobą samą w sobie. Jest ona objawem niemożności poczęcia, czyli za tym objawem kryje się konkretna choroba. Może być to, um, przeróżne mogą tu zabrzmieć hasła, czy policystyczne jajniki, czy endometrioza, czy niedrożne jajowody i tak dalej, i Czyli jest to objaw konkretnych chorób. W związku z tym oczy świata zwróciły się bardziej ku tej inżynierii ominięcia tego problemu. A proszę zauważyć, że wtedy i ultrasonografia jeszcze nie była tak rozwinięta i przeróżne techniki chirurgiczne, więc można powiedzieć, że zaniechano jakby... Yy, yy diagnostyki cyklu, ale też rozwoju w tym kierunku, żeby dokładniej diagnozować przyczyny i je leczyć przyczynowo, raczej w, w kierunku właśnie tego ominięcia problemu, nie do końca jest to właśnie można powiedzieć zgodne z nurtem medycyny, gdzie tak, na, i z, z nurtem, jaki powinien być. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ten układ rozrodczy ma wpływ na inne układy. To znaczy, jeżeli u kobiety toczy się jakiś przewlekły proces, i w wyniku którego ona nie może zajść w ciążę. Może to znaczyć, że ona ma takie zaburzenia cyklu, takie zaburzenia hormonalne, które w przyszłości na przykład doprowadzą do raka piersi, hormonozależnego. Ale mhm. nikt tego nie bada, bo nikt nie jest na tym skupiony. Lekarz, pacjentka, ze względu na taką presję posiadania dziecka, czy też bycia rodzicem po prostu, decyduje się na tą szybszą ścieżkę, omijając tą diagnostykę, a czasem ona jest bardzo kluczowa. Więc to jest, wracając do pana na pytania, osiągnięcie jest na, poli tej na polu diagnostyki i leczenia przyczynowego. Opracowano bardzo dobre techniki właśnie chirurgiczne, które pomagają usunąć na przykład, usunąć ogniska endometriozy, to choroba, która może prowadzić do niepłodności w ogromnym odsetku odpowiednie chirurg, chirurgiczne techniki przeciwzrostowe, czyli że po operacji nie zostają wzrosty, wzrosty, organów do organów wewnątrz jamy brusznej, które były zresztą opublikowane w bardzo znanych czasopismach medycznych w 2010 roku na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o sukcesy poczęcia, poczęć wśród par niepłodnych, tak jak powiedziałam, zależy to od przyczyny. Więc jeżeli przyczyną są na przykład zespół policystycznych jajników, sukces jest około 60 do 80% w ciągu kilkunastu miesięcy starania po procedurze leczenia chirurgicznego na przykład. Zależnie więc od przyczyny sukces jest różny. Proszę zwrócić uwagę, że sukces in vitro, chociaż bardzo ciężko go zmierzyć, jest można powiedzieć bardzo mały. Jest no właśnie, znikomy. Właśnie. Europejskie dane opublikowane w 2012 roku takiej organizacji w skrócie ESHE European Society of Human Reproduction and Embryology mówią o tym, że sukces in vitro wśród par, u których w ogóle już doszło do transferu zarodków, czyli do wytworzenia zarodków, a następnie przeniesienia ich do jamy macicy, jest mniejsze niż 30%. W niektórych państwach sięga 20-20 kilku procent. No tak, ale badania też wykazują, że po czterech próbach in vitro mhm. już 80% kobiet zachodzi w ciążę, tak? Udaje się. To zależy, jak były prowadzone te badania, w którym miejscu one zostały wyłapane, te kobiety też w jakim wieku były. Mhm. Nie widziałam aż Nie no rozumiem, ale danych, czy, czy mamy właśnie jakieś, jakieś dane, które można było porównać? Bo mhm, rozumiem, że tak. in vitro jest metodą taką, jak pani mówi, obejścia tak. problemu, nie mhm. rozwiązania go, no ale skuteczną dla wielu rodzin. I jednej pary te... na pięć, mm, tak Jednej pary na pięć. Z rzetelnych danych, bo te, które pan akurat cytuje, ja akurat ich nie znam, natomiast te, które się najbardziej podaje jako dane rzetelne, bazujące na też na na po prostu odpowiednich kryteriach naukowych, y, mówią o y, jedynie takim sukcesie i on się nie zmienia właściwie od y, y, dobrych kilku lat. Mhm. No to porównajmy teraz, y, jaki sukces ma na jeden, tak. Tutaj in vitro mhm. jeden do 5. tak? Tak, to znaczy, jeden do 5 Na, na zależnie od tego, i y, tak jak powiedziałam, jaka jest to przyczyna. Dr Hilgers podaje nawet sukces na całościowy nawet do 80%, ale ja mówię, to jest zależnie jaka jest przyczyna w Europie. Mogę podać dane dotyczące Europy. Są to dane zebrane przez doktora Phila Boyla. Jest to, jest to irlandzki lekarz, lekarz na protechnolog, który badał pary, pod, które się do niego zgłosiły po dwóch do dziewięciu procedurach nieudanego in vitro. Czyli miały one ze sobą już procedury, które już były też bardzo obciążające zdrowotnie i te pary po dwóch do dziewięciu nieudanych in vitro u niego te, te pary w, w przeróżnym też wieku, ale średnio osiągały poczęcie u nawet 30-40% par. I to nie tylko ja mówię o poczęciu, ale też o porodach. Bo proszę też zwrócić uwagę, że często te kliniki leczenia niepłodności właściwie sztucznego rozrodu pokazują sukcesy, ciąż, czyli testów biochemicznych. Mm -hmm. A tak naprawdę żadnemu rodzicowi nie chodzi o testy biochemiczny, tylko każdemu rodzicowi zależy na tym, żeby wynieść zdrowe dziecko ze szpitala. No rozumiem. Czyli y, wydaje się, że dużo lepsza metoda, bo ma większe osiągnięcia. Poza tym tak. leczy przyczynę, a nie skutek, tak? Korzyści zdrowotne. Ja bym korzyści tak zdrowotne, właśnie. Ale in vitro to już też jest pewnego rodzaju ostateczność, prawda? Czy czy najpierw, czy, czy mm. naprotechnologia z, powinna być stosowana zanim się zastosuje in vitro, czy, mm. czy jeśli in vitro nie zadziała właśnie tutaj, tak. należałoby dokładnie zdiagnozować, prawda? Ja bym Problem. że zamiast że całkowicie zamiast, ja, ja tak bym powiedziała. Natomiast pary trafiają do naprotechnologów w, w różnych momentach, to znaczy niektóre są na początku swojej ścieżki, ale wiele par jest takich, ja się z takich nie spotykałam, że one przyszły bardzo bolesną drogę i taką można powiedzieć krótką, że po prostu po kilku miesiącach starania, zauważywszy, że nie zachodzą w ciąże, co też niepotrzebny jest taki pośpiech i stres od razu chciałam Państwu zaznaczyć, że naprawdę rok starania, jest to taki, można powiedzieć, minimum i dopiero po tym roku starania, jeżeli nie dochodzi do poczęcia, to jest taki moment, że można zacząć się zgłaszać do lekarza, ale, ale monitorowanie zdrowia, monitorowanie cyklu powinno nastąpić dużo, dużo wcześniej, nawet, nawet przed planowaniem poczęcia, jako taka profilaktyka i takie zadbanie o to zdrowie prokreacyjne, żeby do poczęcia doszło w bardzo optymalnym, zdrowym środowisku matki oraz przy udziale ojca, bo to jest oczywiście pół na pół. No Więc... właśnie, bo pani tutaj dużo mówi o kobiecie, ale naprotechnologia nie omija mężczyzn, nie, nie, nie omija mężczyzn. Owszem, lekarze, m, którzy skończyli kurs naprotechnologii, nie są też omni, jakoś omnipotencjalni, czy też omnie lekarzami, więc jeżeli oni zdiagnozują jakąś przyczynę, mogą też ją leczyć, ale też mogą wysyłać do odpowiednich specjalistów, w zależności od tego, co ich diagnostyka wykaże. Nie jest tak, że mężczyzna jest pomijany, jednak staramy się zwiększyć zdrowie, po prostu nasilić, naprawić stan zdrowia obojga, obojga małżonków. Mhm. Yy, jeszcze chciałem, bo mówi, wspomniała pani o tym, o tej samoobserwacji. Tak. Yy, no, to też jest jakiś, myślę, znak naszych czasów, że wracamy do takich naturalnych metod leczenia i po prostu obserwacja jest jak gdyby dla nas podstawą, prawda? Dlaczego lekarz ma nas obserwować, skoro możemy sami siebie obserwować, tak? I tutaj jest podana metoda. W wersji modelu Krajtona, tak? To jest jakaś bardzo szczegółowa metoda, którą opisał Kraiton, podejrzewam, tak? To jest nazwisko. Właśnie tak często ludzie myślą. Ja od razu mogę to skorygować. Otóż to jest od nazwy uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych. Faktycznie na tym uniwersytecie normalnie prowadzone są jej operacje, jest to uniwersytet i szpital kliniczny wielodyscyplinarny, więc on się nazywa Creighton University, Creighton Medical University i znajduje się w Omaha w stanie Nebraska. I tam były po prostu prowadzone badania naukowe przez twórcę tego systemu, Tomasa Hilgersa oraz, który jest ginekologiem, położnikiem i pracuje, bo miałam okazję go obserwować, więc pracuje normalnie na co dzień w tym uniwersytecie też wykonuje operacje i, i, i całe jego y, ekipy osób, które mu pomagały. Jest to system obserwacji, który jest bardzo wnikliwy, można powiedzieć. I tak jak pan słusznie zauważył, wracamy też do takiej samozawierzenia sobie. Ludzie bardzo zaczęli zawierzać medycynie od kilkudziesięciu dziesięciu lat, lat. Powierzać swoje zdrowie medycynie, że ktoś za nich to zrobi lepiej. No bo tak by się chciało, prawda? Wziąć pigułkę, żeby nas no to zdrowiło ze wszystkiego. Też mi się wydaje. Tak jak pani mówi. Ale to jest takie myślenie życzeniowe troszkę i tak się chyba nie tak. dzieje. Um, więc tak samo, jak wracamy do porozumienia, do naturalnego, tak samo i do tych samoobserwacji. Nie jest tak, że samoobserwacje prowadzone są tylko w Afryce, czy coś w tym stylu. Nie. W Polsce jest kilka tysięcy nauczycieli metod rozpoznawania płodności. Można się tych metod uczyć nawet na uniwersytetach medycznych, to już teraz dosyć szeroko wchodzi. Także jest to niesamowity sposób na profilaktykę i na właśnie monitorowanie zdrowia. A czy ten sposób jest dużo bardziej wymagający od pójścia tą drogą, no w cudzysłowie, w cudzysłowie prostszą, pigułkową lekarze in vitro? Czy jest trudniejszy? Jak, jak to jest? Wydaje mi się, że to zależy od osoby. Powiedziałabym, że nie można nazwać te, tego systemu obserwacji, w ogóle samo obserwacji, obserwacji cyklu trudnym, gdyż badania naukowe Światowej Organizacji Zdrowia prowadzone w latach 80 na setkach kobiet w pięciu krajach świata w, o wykształceniu wyższym, podstawowym i kobiet aliteralnych stwierdziły, że kobiety po trzech miesiącach samoobserwacji, 93% kobiet jest w stanie prawidłowo określić, kiedy są w cyklu płodne, a kiedy nie. Mhm. Czyli system samoobserwacji nie może być trudny, skoro są w stanie się go nauczyć 9 na 10 kobiet, niezależnie od poziomu wykształcenia. Właśnie, ale to zdziwiło mnie, że dopiero na uniwersytecie można się tego nauczyć, bo o, to nie, chyba nie powinno się wcześniej, tak? Znaczy, ja tak mówię, oczywiście, bardzo dobrze żeby pan zwrócił uwagę, ja tak mówię, bo chciałam państwu też uświadomić, że niedługo te kadry medyczne będą też wykształcone w tym kierunku, można powiedzieć, może nawet bardziej niż poprzednie pokolenia i będą też tego świadome. Tego systemu można się nauczyć, systemów obserwacji można się nauczyć w obrębie całej Polski jest bardzo dużo tych systemów obserwacji. Właśnie, czy są trudne? To zależy od tego, co która kobieta lubi. Można obserwować kilka parametrów cyklu i dopasować po prostu metodę do kobiety. Nie kobietę do pigułki, czy, czy tym podobne, tylko właśnie daną metodę systemu obserwacji do danej kobiety, co ona lubi, w czym się dobrze czuje, co jej pomaga. to nie jest jakieś bardzo wymagające, że codziennik, nie wiem, godzinę musi poświęcać nie. sobie, żeby, nie, nie. żeby dowiedzieć się, co słuszna uwaga, nie jest to długie, wymaga to około 30, mniej niż 30 sekund więcej, można powiedzieć, obserwacji podczas rutynowego pobytu w, w toalecie na przykład. No ale okre, okres obserwacji diagnostyka może trwać do dwóch lat, tak? Tak. Bo z czym się przyczyn, to wiąże, że tak długo? Z tym, że przyczyn może być wiele. Przez pierwsze trzy cykle, tak jak i Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, po prostu para się obserwuje i wtedy diagnozowane są, co w tym cyklu jest nie tak, co się wydaje być dobre, więc jeżeli coś jest nie tak, już zlecane są pierwsze badania diagnostyczne, poza tym na podstawie wywiadu badań USG, badań hormonalnych, kolejne badania, więc przez kilka miesięcy jest diagnozowana para, następnie można powiedzieć od dwóch do pięciu miesięcy. Później zaczyna się proces leczenia. Tak naprawdę niektóre pary zachodzą w ciąże po trzecim cyklu obserwacji, kiedy dopiero na przykład jest włączone bardzo mało, ale bardzo celowane leczenie, świetnie wychwycona przyczyna. Innym parom odrzuci się kolejno. Jeden problem, później chirurgiczny problem, farmakologiczny problem, dietetyczny problem i tak dalej, a wciąż nie zachodzą w ciąży. To znaczy, że jeszcze istnieje jakaś przyczyna, która w cudzysłowie, można powiedzieć, kropla, która przelała kielich. Bo nikt z nas nie jest idealnie zdrowy, więc nie można do końca powiedzieć, co akurat, można powiedzieć, przeważyło. Więc zależnie też indywidualnie, w różnym momencie para może y, osiągnąć poczęcie. No i troszeczkę ta metoda obserwacji przypomina mi tak zwany kalendarzyk małżeński. Nie wiem, czy to dużo ma zwi duży związek, bo tutaj też jest specjalna karta. E widziałem te karty właśnie podczas e konferencji w szpitalu madalińskiego e i no, tam są właśnie zaznaczane tylko bardziej szczegółowo różne zdarzenia, tak? Tak, kalendarzyk małżeński faktycznie pokutuje taka nazwa w Polsce. Nie istnieje, to jest to nazwa historyczna, nie ma od 30 lat żadnego nauczyciela tej metody, chociaż ostatnio przeglądając internet nawet znalazłam aplikację chyba takiego kalendarzyka, ale tam było podpisane, że jej twórca nie, nie odpowiada za, za to, co tam wytworzył. Więc nie, coś takiego nie istnieje, chociaż faktycznie jest to metoda historyczna. W latach 30 były prowadzone badania w Japonii, w Austrii. Ogino i Knaus prowadzili je niezależnie na podstawie badań chirurgicznych i hormonalnych, stwierdzili oni, wysnuli oni pewne reguły matematyczne. Jednak nie, nie spełnia to żadnej, żadnej nawet definicji Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi o tym, że metody rozpoznawania płodności polegają na obserwacji fizjologicznie występujących przemian w organizmie kobiety w faz płodności i niepłodności w cyklu, czyli są to obserwacje, samoobserwacje. Kalnarzyk małżeński był czymś na zasadzie chyba obliczeń matematycznych, dokładnie mówiąc. O tak. Faktycznie są karty obserwacji co więcej są to karty uniwersalne to znaczy, że na przykład ja miałam nauczyciela w Stanach Zjednoczonych, razem miałam kurs z kobietą z, Aus z Australii i tak dalej. Każda z nas dokładnie rozumiała, co jest napisane w tych obserwacjach cyklu. Jest to po prostu język uniwersalny, na którym żaden parametr nie jest pomijany, na którym można prowadzić następnie badania naukowe, które jest zbierane w centrum, czyli w, w Omaha, w Instytucie Papieża Pawła VI. I tam po, podlega to kolejnym badaniom i kolejnej analizie. No właśnie, pamiętam taki moment. Y, y, oczywiście w notatkach do audycji będziemy mogli zamieścić wzór takiej karty, żeby każdy mógł zobaczyć, jak dobrze. to dobrze wygląda. Y, będziemy jeszcze pytać o to, gdzie się tego nauczyć i, i gdzie, gdzie szukać pomocy ewentualnie. No bo widać, że ta metoda właśnie, rzeczywiście podchodzi holistycznie, czyli całościowo tak. do problemu zdrowia tak. człowieka, prawda? Natomiast pamiętam taki fragment y, po wystąpieniu z, y, jednego z lekarzy z Lublina bodajże, który hmm. stosuje, nie pamiętam w tej chwili, nie chcę przekręcić nazwiska. Tak, doktor Barczętewicz, prawda? Tak, jest, hmm. doktor Barczętewicz, y, kiedy y, mama, która została y, no, wyleczona i urodziła szczęśliwie dziecko, sama na koniec tego wykładu wstała i przyznała się, że to o niej była mowa i że jest po prostu szczęśliwą matką. To było nie, niezwykle wzruszające. Jak, jak to w praktyce oddziałuje na, na, na życie ludzi. Tak? Na życie ogromnie. Też niektóre pary mówią, że jest to dla nich po prostu przygotowanie też do rodzicielstwa, że w sumie zaczynając te i obserwacje, i proces diagnostyki, i leczenia dopiero rozumieją właściwie siebie lepiej, bo jeżeli się umie rozmawiać o takich sprawach trudnych, my też pracujemy tam nad relacją małżeńską po części, pary przychodzą do nas, pary małżeńskie przychodzą do nas wspólnie, wtedy też dorastają do, do pewnych decyzji, zastanawiają się nad swoją relacją, nie chcielibyśmy też, żeby te, ta diagnostyka i leczenie miało na nich wpływ destruktywny, więc staramy się też o to dbać. Właśnie, a jak to jest z mężczyznami, bo mhm. y, pani mówi pary, pary zazwyczaj, a nie, nie kobieta tylko, prawda? Kobieta też, znaczy, kobieta też, ale też y, głównie, że pary do państwa przychodzą, że pary mają pracować i pary się obserwują, tak? W kwestiach niepłodności Właśnie. to pary, tak? Ale jeżeli jest to kwestia zdrowotna, to są to osoby samotne, równie dobrze, nawet siostry zakonne, czyli osoby, które nigdy nie planują właściwie y, małżeństwa, mhm. czy y, osoby, y, ja muszę powiedzieć, że y, y, można powiedzieć, że wśród pacjentek jest pół na pół. Pół pacjentek samotnych, pół pacjentek z mężami, y, y, mhm. które starają się na przykład o poczęcie, albo są z jakimiś zaburzeniami zdrowotnymi. A jeżeli chodzi właśnie o tę parę, to jaką rolę w obserwacji ma mężczyzna? Bo mężczyzna to jest... wspiera, para korzysta. Kobieta obserwuje, mężczyzna wspiera, para korzysta, można powiedzieć tak hasłowo. Niektórzy mężczyźni mówią, że mężczyzna wkleja te obserwacje, czy pisze te obserwacje. Jak bardzo angażuje się mężczyzna, zależy też od tego, jak para sama to czuje. My nie mamy takich konkretnych wskazówek, to pan będzie robić to. Nie, to zależy, jakiego wsparcia wymaga pani. Kiedyś trafiła do mnie para, która już ma dwumiesięczne dziecko w tym, w tym momencie. Trafili do mnie po ośmiu latach starania się o poczęcie i zeszli w ciąży chyba w trzecim, w trzecim w miesiącu, kiedy dopiero zaczęliśmy wprowadzać leczenie. Było to naprawdę jeszcze nie, niewielkie leczenie a już ich organizmy odpowiedziały, ale oni powiedzieli, że największa właśnie przemiana była w ich relacji małżeńskiej. I na pierwsze spotkanie kontynuacyjnie przyszła ta pani powiedziała, że jest załamana, że ona obserwuje się, że to jest dla niej wymagające. Czyli dla tej pani akurat były to obserwacje wymagające, nawet bardzo wymagające, obciążające też psychicznie, można powiedzieć, że ona skupiała się wtedy na tej obserwacji. A mąż, ona to tak, tak sformowała, a mąż leży przed telewizorem z nogami do góry, a ona jest teraz w takim stresie. I wtedy mąż powiedział, no dobrze, ale czego ty ode mnie oczekujesz, co ja mogę zrobić? No i była cała dyskusja na ten temat, co ten mąż może zrobić. Akurat była to para wierząca, więc ja zaproponowałam, żeby ci małżonkowie po prostu rozmawiali ze sobą na temat tych obserwacji i ten mąż je zapisywał na przykład przed modlitwą albo po modlitwie, przy czymś takim rutynowym, co się dzieje codziennie. A ten pan powiedział, dobrze. Tylko proszę mi powiedzieć, to przed czy po? I jak już przyszli po dwóch kolejnych spotkaniach, to już byli w ciąży, ale powiedzieli, że przede wszystkim była to dla nich taka odbudowa ich relacji małżeńskiej. No to niezwykłe, że to tak, tak może wpływać. Ale proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo na naprotechnologia nie tylko leczy bezpłodność, prawda? Na co również wpływa. Na, co może nam, W czym jeszcze możemy tak, pomóc? we wszelkich rodzajach zaburzeń cyklu, ale też nawet po porodzie. Po porodzie mam tu na, na myśli przy depresji poporodowej u kobiet, bo depresja poporodowa nie jest to wymysł. Za nią odpowiadają konkretne zaburzenia hormonalne. A w czasie ciąży, w utrzymaniu poczęcia i w monitorowaniu tego zdrowia nawet do, do momentu urodzenia. U kobiet samotnych, na przykład zespołem napięcia przedmiesiączkowego, bo może się wydawać, że napięcie przedmiesiączkowe jest to, coś takiego, co każda kobieta musi przecierpieć, a mężczyzna po prostu musi znieść. Kocha kobietę za ten okres jej płodności, kiedy jest miła i pogodna, a to, co jest na końcu cyklu, to on po prostu to musi znieść. Nie, to, co się od życia mężczyznom należy, to jest może maksymalnie 2 trzy dni. Kobiety, które, którym dokucza zespół napięcia przedmiesiączkowego dłużej niż 3 dni, cztery dni, 5 dni, więcej. Bolesność, kliwość piersi, czy inne, jedno z 200 nawet, bo jest nawet 200 różnych objawów tych, tego zespołu napięcia przedmiesiączkowego, może świadczyć o różnych zaburzeniach hormonalnych, czyli w tym pomaga w y, diagnostyce, w leczeniu, monitorowaniu y, takich zaburzeń jak y, polipy, jak endometrioza, jak policystyczne jajniki, jak zaburzenia owulacji i tym podobne, i tym podobne. No to jeszcze proszę powiedzieć, gdzie tego się można nauczyć i skąd się można dowiedzieć czegoś więcej? Bo myślę, że stowarzyszenie proponuje tutaj coś, tak, jakąś pomoc. Yy, tak, można powiedzieć, że. Yy, są odpowiednie strony internetowe na przykład, gdzie cała społeczność naprotechnologów czy też konsultantów medycznych i instruktorów tego modelu Creighton Model znajdują się, więc jest to strona naprotechnology.pl, naprotechnology.ch.pl przez czy też właśnie Creighton Model System.pl, Creighton Model System, Creighton dla odmiany przez Samocha i y, y, y, to jest na przykład jedno miejsce. Są też odpowiednie instytucje, czy też fundacje, na przykład y, y, Fundacja Leczenia Niepłodności, doktora Barczętewicza z Lublina, leczenie.niepłodności.pl, czy też w Warszawie otwiera się Instytut Rodziny, Instytut Rodziny.pl i tam y, można znaleźć kontakt do instruktorów. Są całe listy tych instruktorów właśnie na tych stronach, na protechnology.pl, kraytonmodel.pl, gdzie w każdym niemal większym mieście Warszawy, bo jest tych instruktorów ponad 50, można znaleźć kontakt z takim instruktorem i y, y, y, lekarzy też y, w w jest kilku, w Polsce jest też kilkudziesięciu. A czy to jest kosztowne? Bo wiemy, że te hmm. inne metody są dosyć kosztowne i nie każdy jest w stanie sobie na to pozwolić. A jak wygląda? W porównaniu taki... z właśnie z tymi innymi metodami, można powiedzieć, że sztucznego rozrodu, jest to metoda stosunkowo tania. Natomiast ty, tyle, ile kosztuje, zależy to od po prostu procedur, które się wykonuje, czyli od diagnostyki. Wizyta u ginekologa, lekarza po prostu na Protechnology kosztuje mniej więcej tyle samo, co wizyta u ginekologa, każdego ginekologa prywatnie. Nie można tego zrobić w ramach NFZ, dlatego że NFZ oferuje 15-20 minut na jedną pacjentkę. Jest to za mało, żeby nawet zebrać taki dokładny wywiad, można powiedzieć, taki wywiad, który będzie pomagać w diagnostyce na ProTechnology. Natomiast konsultacje z instruktorem metody obserwacji cyklu, można powiedzieć, że który uczy języka własnego ciała, można to porównać, że kosztuje mniej więcej tyle samo, co lekcje języka obcego, czyli jest to za około dwugodzinną konsultację, czy nawet tanie, za około dwugodzinne konsultacje, półtora godziny, dwugodzinne jest to cena od 100 zł do 150 czy 200 zł. Zależy też chyba od instruktora, od instytucji a leczenie, leki kosztują tyle, co w aptece. Diagnostyka, ponieważ jest ona prowadzona prywatnie, to tyle, co na przykład w laboratoriach konkretne, konkretne rzeczy, które się diagnozuje. Chirurgiczne procedury można wykonywać w ramach NFZ-u przy normalnym przyjęciu do szpitala. Także one nie są objęte żadnymi kosztami, o ile pacjentka pacjent jest ubezpieczony. Czyli oprócz tego może, można tutaj dużo zaoszczędzić, tak? I co? I w, w, w efekcie trzeba by było ludziom, którzy myślą o potomstwie, a mają z tym problem, żeby zwrócili się najpierw w kierunku tej nowoczesnej metody, tak? Leczenia, badania, diagnostyki a dopiero potem ewentualnie szukali jakichś innych dróg. Pani mówi zamiast. Tak, ja mówię zamiast. Ja uważam, że osoby, które planują być rodzicami już w tym momencie powinny e, zacząć myśleć właśnie o takim spokojnym, niestresowym, bo stres ma wpływ zupełnie negatywny. Dwa dni temu odebrałam telefon od pacjentki, która zresztą rok czasu się już ponad obserwowała i powiedziała, że, e, że właśnie zaszła w ciążę, e, i, ale w sumie się tego bardzo nie spodziewała, no bo w sumie myślała w tym cyklu, że a, ten cykl jest i tak na Stracenie. Faktycznie wzięła już leki, wszystko, ale po prostu wyjechała na długi weekend majowy na skałki, pod namiot i tak dalej. Była totalnie oderwana od rzeczywistości, od stresu yy, i wróciła w ciąży. Więc. Yy, yy, yy to jest także te szpary, które ubieg będą się ubiegać o poczęcie, nie zachęcam do jakiegoś nadmiernego stresu, szukania na internecie y, różnych rzeczy po dwóch miesiącach starań y, o problemach, ale do właśnie monitorowania zdrowia, czyli do już wtedy obserwacji własnych cykli, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy to dziecku będzie zapewnione optymalne środowisko, czy y, ja nie mam jakichś dolegliwości, które mogą świadczyć o zaburzeniach hormonalnych, które potem będą mogły grozić nawet poronieniem czy y, y, złym przebiegiem ciąży, więc y, monitorowanie zdrowia y, jak najbardziej w takim w wypadku pary powinny się zgłosić do instruktorów. A to instruktor nauczy te pary wychwytywać różne sytuacje patologiczne. Owszem, nie diagnozować, o tym zajmuje się lekarz, ale wychwytywać rzeczy, które są nie tak i z nimi zgłaszać się do lekarza. No fajnie, no to fantastycznie, że medycyna też jak gdyby się zmienia i to bardzo. Nie, nie leczy tylko tak, skutków, obu, sk tylko mm -hmm. przyczynę, nie? Tak. No, to by się chciało od zawsze, prawda? Żeby przyczynę zlikwidować, a nie, a nie objawy. No i, to, I to fajnie, że właśnie tak się dzieje. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. Pani doktor Natalia Suszczewicz była naszym gościem. Dziękuję była Państwu. ze mną również Dorota Szymkiewicz. Okay. A ja przypomnę, że wszystkie audycje nauki XXI wieku umieszczone są w internecie na stronie nauka.vt.pl i dostępne są w formie podcastów. Można je pobrać ze stron właśnie podcastu. Również w Radiu Wnet publikujemy informacje na temat kolejnych odcinków. I zapraszam gorąco do słuchania wszystkich poprzednich i wszystkich następnych. Ja nazywam się Borys Kozielski i do usłyszenia.